Muga. Na leśnej polanie tak było nam błogo, Prócz Boga nas dwoje, zupełnie nikogo, Oprócz ptasich śpiewów, oprócz lotu trzmiela, Dębu, co do brzuski się nadto ośmielał, Oprócz chmur za lasem, co udają szczyty, Promieni od lic naszych ku sobie odbitych, Więc nikogo, cisza, tylko szum w koronach I ostnica Jana wiatrem wyłożona, Wiatr stęskni ją wysnuł, z melancholii włosia Przy lesie upuścił, w szumną trawę posiał Cisza, ktoś wyszeptał, albo coś, sam nie wiem Ni to szeptem było, ni to jakimś śpiewem Patrzyło w to z nami razem sześć par oczu Bo i pająk siecią to przeczuł i poczuł Nie psuło to w niczym naszych leżeń błogich nie było w tym lęku i nie było trwogi. Bez kształtu, bez głosu, nieznające granic wplotło się w Twe włosy i w stipa Joanis. I kiedy my dalej w naszą drogę długą, co minęło jeszcze, ciągnęło się smugą.